Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Wzrost sprzedaży domów wakacyjnych w 2014 roku. W ubiegłym roku nastąpił boom sprzedaży domów wakacyjnych, który osiągnął najwyższe poziomy odkąd Krajowe Stowarzyszenie Pośrednictwa Handlu Nieruchomościami, The National Association of Realtors, zaczęło je śledzić w 2003 roku. W ubiegłym roku sprzedano ponad 1 milion 100 tysięcy domów wakacyjnych. Stanowi to wzrost o nieco ponad 700 tysięcy sprzedaży tego typu domów w porównaniu do ubiegłego roku. The National Association of Realtors przypisuje ten niesamowity wzrost zwiększeniu zaufania do nieruchomości jako inwestycji długoterminowych oraz ogromnemu wzrostowi liczby osób zbliżających się do wieku emerytalnego. Konieczność zmiany standardów kredytowych Milionom potencjalnych nabywców domów odcina się dostęp do rynku realnościowego gdy niejednokrotnie brakuje im zaledwie 20 punktów do osiągnięcia kwalifikowalnego wyniku kredytowego. To jeden z powodów, dla których Krajowe Stowarzyszenie Pośredników Handlu Nieruchomościami zwołało spotkanie kluczowych liderów do spraw nieruchomości i kredytów hipotecznych w siedzibie National Association of Realtors w Waszyngtonie w celu zbadania i poprawy standardów punktowej oceny kredytowej. W spotkaniu tym uczestniczył sekretarz mieszkalnictwa i rozwoju miast, zdaniem którego należy poddać ponownej ocenie w nowy sposób i inny od dotychczasowego zdolność kredytową potencjalnych nabywców domów. Szybko rosnące grupy mniejszości narodowych i pokolenia milenium, młodszego pokolenia w wieku lat 20 do 35 wykorzystują kredyty inaczej niż starsze, bardziej tradycyjne gospodarstwa Domowe. Uczestnicy spotkania zasugerowali, aby firmy zajmujące się oceną kredytową uwzględniały płatności z tytułu czynszu i rachunki za media podczas oceny kredytowej, aby dokładniej odzwierciedlić zdolność potencjalnego nabywcy domu do spłaty kredytu hipotecznego. Zdrowy rynek nieruchomości jak wynika z raportu dotyczącego zdrowia rynków realnościowych przygotowanego przez Nationwide Insurance, sytuacja na rynku mieszkaniowym jest obecnie najzdrowsza od 2001 roku. Raport ekonomiczny wziął pod lupę ponad 370 obszarów metropolitarnych i stwierdził, że kryzys na rynku nieruchomości w 2015 roku jest mało prawdopodobny. Jedynie sytuacja na rynku nieruchomości w dwóch obszarach metropolitarnych w całym kraju w miejscowości Bismarck w północnej Dakocie i w Atlantic City w New Jersey została uznana za negatywną, ale nawet te dwa rynki zbliżają się do ratingu neutralnego. Najszybciej rozwijające się miasta. Z danych Biura do Spraw Ewidencji Ludności, Census Bureau, wynika, że populacja w Stanach Zjednoczonych odnotowała ledwo zauważalny wzrost w 2014 roku, wynoszący poniżej 1%. Nie powstrzymało to jednak niektórych bardzo popularnych miast od wzrostu ich liczebności z zawrotną prędkością. Portal finansowy Wall Street przeanalizował dane spisu, aby zidentyfikować 10 najszybciej rozwijających się miast w Ameryce. Miejsce numer 1 przypadło The Villages w stanie Floryda. Jest to zaplanowana społeczność emerytów, której populacja w ciągu ostatnich czterech lat wzrosła o zdumiewające 26%, osiągając ponad 100 tysięcy mieszkańców seniorów. Większość pozostałych szybko rosnących miast, w tym w Teksasie i innych obszarach Florydy, dysponowała wieloma dostępnymi miejscami pracy, co napędzało ich wzrost populacji. Jednak dla The Villages miejsca pracy nie były tego przyczyną, a raczej fakt, że było to bardzo atrakcyjne miejsce do przejścia na emeryturę. Łazienki dodają wartości. To małe pomieszczenie może zrobić wielką różnicę, jeśli chodzi o sprzedaż domu. Nowe badania przeprowadzone przez Realty Track, internetową firmę zajmującą się badaniami rynku nieruchomości, wykazało, że ilość łazienek w domu ma duży wpływ na jego wartość oraz że domy z większą ilością łazienek zyskały na wartości szybciej niż domy, w których łazienek było mniej. Na przestrzeni 10 lat średnia cena domu z dwiema łazienkami utrzymywała się mniej więcej na tym samym poziomie. W tym samym okresie czasu średnia cena domu z sześcioma łazienkami wzrosła o ponad 33%. Tak, proszę Państwa, istnieją domy z sześcioma łazienkami. Mają one zazwyczaj co najmniej 6 sypialni i zwykle mierzą co najmniej 5000 stóp kwadratowych lub więcej. Posiadanie domu na własność priorytetem dla pokolenia milenium. Pokolenie milenium, młodych Amerykanów w wieku od 18 do 34 lat, ma jasno wytyczony cel, jakim jest posiadanie domu na własność. Jak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez Choice Home Warranty, 83% osób z pokolenia milenium planuje posiadanie domu na własność. Po rozbiciu tych danych na płeć kobiety tego pokolenia nieco częściej twierdzą, iż planują posiadanie domu na własność i nieco bardziej im się z tym spieszy. Prawie dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn twierdzi, że zamierza kupić dom w ciągu najbliższych 6 do 10 lat. A potwierdzają to sprzedaże, ponieważ duży procent kobiet z pokolenia milenium już dzisiaj posiada swój własny dom. Dobre wyniki sprzedaży domów mogą być jeszcze lepsze. Wiemy już, że sprzedaże istniejących domów wzrosły o prawie 5% w porównaniu do ubiegłego roku, ale nowy model gospodarczy wskazuje, że sprzedaże domów mogłyby wzrosnąć jeszcze bardziej, ponieważ coraz większa liczba właścicieli domów doświadcza wzrostu swojego kapitału własnego. Główny ekonomista First American Title globalnego dostawcy usług ubezpieczeniowych z tytułu własności ziemi i usług rozliczeniowych, opracował predyktor rynku realnościowego. Bierze on pod uwagę wszystkie czynniki, które napędzają wzrost sprzedaży domów. Zdaniem Reis Media, magazynu z branży nieruchomości, takie czynniki jak pozytywne podstawy gospodarki, miejsca pracy, ceny domów oraz stopy procentowe, wszystkie razem wskazują na korzystny rynek nieruchomości. Jednak w opinii głównego ekonomisty The First American Title istnieje jeden czynnik, który nadal spowalnia rynek realnościowy. Jest to ujemny kapitał własny. Ale i tu jest nadzieja. Uważa on, że rosnące ceny przyczynią się do wzrostu kapitału własnego właścicieli domów. I jak twierdzi, w miarę wzrostu kapitału własnego sprzedaży domów również będą rosły w szybkim tempie. Wszystko wskazuje na aktywny rynek wiosenny. Zdaniem portalu finansowego Fiscal Times wszystko wskazuje na to, że w tym roku będziemy mieć aktywny wiosenny rynek nieruchomości. Autorzy ostatniego artykułu zatytułowanego The 9 Real Estate Trends to Watch in 2015 wskazali, że obecnie niskie stopy procentowe, wzrost cen i kredyty hipoteczne, które są łatwiejsze do uzyskania, to tylko niektóre z trendów, na które trzeba zwracać uwagę w 2015 roku. Ponadto zdaniem portalu należy tu dodać, iż konfiskaty domów stanowią coraz mniejszą część rynku, a co za tym idzie również liczbę inwestorów. Autorzy artykułu zwracają także uwagę na fakt, iż w wielu miastach taniej jest kupić dom niż płacić czynsz. A zatem uwaga wszyscy sprzedający. Zdaniem portalu kupujący szukają nieruchomości pod klucz. Miejsca, do którego mogą się wprowadzić bez przeprowadzania w nowym domu jakichkolwiek napraw i remontów. Upewnijcie się zatem, że sprzedając swój dom jest on naprawdę w doskonałym stanie. Kwiecień – miesiącem Sprawiedliwej Gospodarki Realnościowej. 47 lat po uchwaleniu ustawy o sprawiedliwej gospodarce realnościowej, czyli Fair Housing Act, Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast pomaga w celebrowaniu w tym roku kwietnia jako miesiąca Sprawiedliwej Gospodarki Realnościowej Fair Housing Month poprzez organizowanie serii imprez edukacyjnych oraz ogłoszeń w celu zapewnienia że wszyscy Amerykanie mają równy dostęp do nieruchomości. Krajowe Stowarzyszenie Pośredników Handlu Nieruchomościami wyjaśnia, iż ustawa ta zabrania w jakiejkolwiek transakcji realnościowej, dyskryminacji w oparciu o rasę, kolor skóry, religię, płeć, niepełnosprawność, status rodzinny i pochodzenie. Ustawa Fair Housing Act została uchwalona w 1968 roku zaledwie tydzień po zamachu na życie Martina Luthera Kinga. Przeprowadzka na emeryturze Z danych nowego badania przeprowadzonego przez internetowy portal finansowy bankrate.com wynika, iż 60% Amerykanów planuje przeprowadzkę po przejściu na emeryturę. Jednak liczba ta spada znacznie, gdy osoby te rzeczywiście przechodzą wiek emerytalny. Wśród młodych dorosłych aż 73% było otwarte na pomysł przeprowadzki do innego miasta lub stanu w ich późniejszym życiu. Jednak wśród ludzi, którzy już osiągnęli wiek emerytalny liczba ta spada do 20%. Zdaniem jednego z ekspertów do spraw emerytalnych przeprowadzka po zapuszczeniu korzeni w lokalnej społeczności jest po prostu trudniejsza. To, gdzie mieszkasz, ma również duży wpływ na decyzję o przeprowadzce. Większość ludzi mieszkających w miastach i na przedmieściach planuje przeprowadzkę po przejściu na emeryturę, jednak połowa osób mieszkających na wsi twierdzi, że nie rozważa takiej możliwości,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 Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje. Mount Prospect, duży czterosypialniowy dom dwupiętrowy, dwie i pół łazienki, pełny wykończony basement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 Słuchacie radiowego magazynu Posiadłości. W radiowego magazynu osiadłość sygnały ostrzegawcze. Wiele razy już podkreślaliśmy, że oferta to o wiele więcej niż tylko cena. Oczywiście cena stanowi jej ogromną część, ale profesjonaliści powiedzą Ci, że musisz przeanalizować każdą część oferty, aby wiedzieć, czy jest ona dobra. W rzeczywistości czasami, gdy Ty i Twój agent zapoznajecie się z ofertą lub kontrofertą, napotykacie na klauzulę lub warunek dodatkowy, który wydaje się krzyczeć stop. Są to tak zwane sygnały ostrzegawcze. Wiesz, że dla pociągów taki sygnał oznacza, że natychmiast należy się zatrzymać i nie waż się ruszać dalej, dopóki niebezpieczeństwo nie minie. Widzisz więc, że termin ten bardzo dobrze odnosi się do nieruchomości. Spójrzmy zatem na niektóre sygnały ostrzegawcze, które możesz napotkać kupując lub sprzedając dom. Jeśli jesteś sprzedającym, to naturalnie rozpoczniesz od spojrzenia na cenę, którą oferuje nabywca, ponieważ może ona okazać się twoim pierwszym sygnałem ostrzegawczym. A mówimy o trzech najgorszych słowach, jakie może usłyszeć sprzedający. Oferta wstępna i ostateczna. Niektórzy kupujący oferują ofertę znacznie niższą niż cena wywoławcza tylko po to, aby przetestować grunt i sprawdzić, czy może złapiesz się na przynętę. Twoją pierwszą reakcją może być po prostu powiedz nie. Ale nie musisz odrzucać tej oferty wstępnej. Zamiast tego zobacz, czy twój agent może się dowiedzieć, czy druga strona jest poważnie zainteresowana kupnem domu, czy po prostu szuka okazji. Po drugie, niezależnie od tego, czy jest to oferta niska, czy też nie, sprawdź ich zadatek. Kupujący, którzy deponują niewielki zadatek, nie ryzykują prawie nic, kiedy podpisują umowę. Ryzykujesz tylko ty. Zdejmiesz dom swój z rynku, a jeśli kupujący się wycofają, wrócisz do punktu wyjścia, a to jest ogromną stratą. Czasu. Po trzecie, Uważaj na kupującego, który nie posiada stanowczego potwierdzenia wstępnej akceptacji kredytowej od renomowanego kredytodawcy. Uważaj też na kupujących, którzy twierdzą, że mają aktywa bez przedstawiania jakiegokolwiek dowodu. Nabywcy, których sprawy finansowe nie są jasne, mogą nie być w stanie zamknąć transakcji. Twój agent pomoże Ci sprawdzić, czy intencje nabywcy są poważne, czy też nie. Po czwarte, uważaj na kupujących, którzy chcą wprowadzić się do Twojego domu przed zamknięciem transakcji. Akcji. Jest to tak zwana umowa zajmowania przedrozliczeniowego, znana również jako pocałunek śmierci. Często bywa tak, że gdy kupujący wprowadzi się do Twojego domu, zanim stanie się jego właścicielem, obsesyjnie szuka każdej możliwej wady i żąda, aby się naprawił. Omów to ze swoim agentem i zobacz, co o tym myśli. Po piąte Uważaj na nabywców, którzy chcą dodatkowego warunku sprzedaży domu, który daje im tygodnie, a nawet miesiące na sprzedaż ich domu przed zamknięciem transakcji kupna z Tobą. Nie chcesz utknąć w swoim domu, czekając na sprzedaż cudzego domu. Ok, jeśli nie ma żadnych innych ofert i jest to jedyna, jaką otrzymałeś, wówczas Twój agent może zasugerować, abyś spróbował nad nią popracować. W takim przypadku należy się upewnić, że możesz zachować swój dom na rynku, a jeśli otrzymasz inną ofertę, możesz ją przyjąć. Chyba, że pierwszy kupujący zastrzegł taki warunek dodatkowy. Jest to tak zwana klauzula kick-out, która pomaga Ci zrezygnować z pierwszych nabywców, gdy pojawi się lepsza oferta. Spójrzmy teraz, jak to wygląda po stronie nabywców. Oni również muszą uważać na sygnały ostrzegawcze. Numer 1. Uważaj na sprzedawców, którzy nie chcą zejść z ceny. To znaczy, nie zejdą z ceny nawet o jednego centa. Może po prostu dom jest wart swojej ceny, ale może to być sygnał, że podczas całej transakcji będą chcieli, aby wszystko było tak, jak chcą tego oni w każdej kwestii. Jest takie stare powiedzenie, które mówi, w jaki sposób zaczyna się transakcja, determinuje sposób, w jaki będzie ona przebiegać. Tak więc uważaj na sprzedawców, którzy upierają się przy każdej nawet najdrobniejszej rzeczy. Drugi sygnał ostrzegawczy. Uważaj na sprzedawców, którzy nie zapewniają dokumentów ujawniających informacje, tak disclosures. Sprzedający mają obowiązek ujawnić wszystko, co wiedzą o stanie nieruchomości. Jednak w niektórych przypadkach prawo pozwala sprzedawcom pominąć to wszystko i po prostu powiedzieć, że o niczym nic nie wiedzą. Jest to tak zwane zrzeczenie się odpowiedzialności i może to być również sygnał ostrzegawczy. Po trzecie. Pamiętasz, gdy wspominaliśmy o klauzuli kick-out, która pozwala sprzedającemu zaakceptować Twoją ofertę, jednocześnie utrzymując jego dom na rynku. To świetne rozwiązanie dla sprzedających, ale nie dla kupujących. Powiedzmy, że musisz sprzedać swój dom, zanim kupisz ich. Jeśli znajdą drugiego nabywcę, może będziesz musiał odstąpić od tego warunku dodatkowego lub całkowicie zrezygnować. Podkreślmy, klauzule kick-out są świetne dla sprzedających, ale nie takie dobre dla nabywców. A czwarty i ostatni sygnał ostrzegawczy. Niska cena. Zdarza się to dość często i jest bardzo ważne, abyś dokładnie wiedział co to oznacza. Niska cena mówi, że dom jest wart mniej niż zgodziłeś się za niego zapłacić. W większości przypadków sprzedający wykonuje następny ruch. Może on obniżyć cenę, a transakcja przejdzie do następnego etapu. To dobrze dla Ciebie, ponieważ zapłacisz mniej. Ale jeśli odmówi, może poprosić Ciebie o pokrycie różnicy w gotówce. W tym przypadku jesteś proszony o zapłacenie więcej za dom niż jest on tego wart. I to jest kolejny sygnał ostrzegawczy. A więc niezależnie od tego, czy jesteś kupującym, czy sprzedającym i czy patrzysz na ofertę, czy na kontrofertę, uważaj na te sygnały ostrzegawcze. Podobnie jak maszynista pociągu, Twój agent ma doświadczenie w rozpoznawaniu sygnałów ostrzegawczych w trakcie całej transakcji, zanim wpadniesz w jakiekolwiek kłopoty. Ale wiesz co? Mogą w ogóle nie pojawić się żadne sygnały ostrzegawcze. Transakcja może przebiec gładko, sprawnie i szybko. Mamy nadzieję, że tak właśnie będzie. I niezależnie od tego, czy kupujesz, czy sprzedajesz, życzymy Ci, abyś dotarł do celu bezpiecznie. Bo tak jak z tym pociągiem, to podróż, która zaczyna się od wykonania telefonu do Illinois Star Realtors. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 nie szukaj! Wszystko masz pod jednym adresem www.posiadłość.com. Zapraszam! Posiadłość.com Posiadłość.com jest własnością Illinois Star Realtors.